Chciałem wrócić, ale to nawet dobrze się stało, ponieważ pewne rzeczy będą nam byłyby nam potrzebne i tak, i tak dzisiaj. Zwrócimy uwagę na parę rzeczy. Co to znaczy, że osobą zawiadującą e, sytuacją jest Trybun Wojskowy? ponieważ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 Szczegółów będziemy chcieli y, zwrócić uwagę. Trybun y, wyraża zdziwienie nie tym, że Paweł mówi po grecku, ale że tę grekę zna. Proszę Państwa, y, to znaczy, że greka, której Paweł używa,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 to znaczy, że mamy do czynienia z tym poziomem kompetencji u naszego bohatera. Jeżeli więc posiada pewien poziom szkolnej znajomości tego języka, z tego wyprowadza w anonimowy trybun wojskowy, e, dowodzący chwilowo w twierdzy Antonia wniosek, że Paweł nie jest e, Egipcjaninem, który stanął na czele czterech tysięcy terrorystów i doprowadził do rozruchów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 to, że się potrafi po grecku wysłowić elegancko i to jak mówi o swoim rodzinnym mieście, też to potwierdza, bo tłumacząc dosłownie to by brzmiało tak, ja jestem człowiekiem judejczykiem, tarsejczykiem z Sylicji czy Starsu cylicyjskiego, miasta niepozbawionego znaczenia, asemos. Mamy partykułę przeczącą nie, a po niej alfa prywatywum, które też odgrywa rolę negacji.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 Według Józefa Flawiusza tak, a innych przekazów nie posiadamy. Czyli cała historia to jest Nie, nie cała, ostatni epizod. Ponieważ oni tę budowlę wzniesioną przez Heroda Wielkiego zajęli, uczynili z niej własną twierdzę,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 to przemawia hebraisti. Zobaczymy, że ten fakt będzie jeszcze raz podkreślony. Mowa jest dosyć długa. 21 wersetów. Tylko werset drugi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 Słuchajcie, to znaczy, że chce się jakoś tam e, zakumplować z odbiorcami tego, co ma do powiedzenia, prawda? A jeżeli zaczyna od… Panowie. <grym> i nie <znowu> Niestety ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do czasów, w którym przyszło nam żyć i mam nadzieję, że do śmierci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 I tutaj mamy drugi werset, ten w trend. Środki użyte przez Pawła, a zwłaszcza to, że mówi te hebrajdi dialekto, czyli na rzeczem hebrajskim. Nie wiem, czy po hebrajsku, czy po aramejsku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 Tak. Tuseum. Nie. Nie. To znaczy w takiej Grece żydowsko-chrześcijańskiej się tak używa. Bo to genitivus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 Podsumować, dlaczego Saul znalazł się w opałach w Jerozolimie w XXI rozdziale? Bo i w Jerozolimie uważano go za kogoś, kto wprowadza pogan do wspólnoty ludu bożego, chrześcijanie tak uważali, i Żydzi z Azji oskarżyli go, że taką działalność prowadził w ich miastach. Paweł wygłosił swoją apologię, budując ją mniej więcej w ten sposób. On wychowany, wykształcony, przygotowany do życia pobożnego,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 Też, ale nie tylko w tych y, miejskich, ale także w rodzinnych. Za tydzień ciąg dalszy, za dwa tygodnie dla osób, które przyszły troszkę później, y, pani Basia Strzałkowska. W najbliższą sobotę zapraszamy na Zamieniecką na godzinę 10. Antropologia biblijna. Rusza.